Nowiny 51. tygodnia 2014 roku przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również w studiu Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. I Szymon Grabarczuk w Lublinie, ale to jego za chwilkę usłyszymy dopiero. No, mam wrażenie, że to jest już chyba ostatnia audycja w tym roku, bo po pierwsze tematów mamy już nie tak dużo do omawiania pod koniec roku, a za tydzień to już chyba jest w ogóle Sylwester. 27 jest. 27, no to tak właśnie, tuż po świętach pewnie też nie będzie o czym mówić za bardzo. To się Dzisiaj... tak myślę. Szymon, dzień dobry, witamy Cię. Dzień dobry, dzień dobry. Eee, no dzisiaj udało nam się wydobyć parę tematów e, jednak do omówienia, ale audycja chyba będzie krótsza niż zwykle. Oj, to się okaże. <śmiech> Nasze dygresje, tak, mogą tutaj zaprowadzić w różne rejony. No tylko niekoniecznie dygresja po prostu, to mogą być ciekawe tematy. No właśnie, e, 27 grudnia to jest za tydzień, za dwa tygodnie jest 3 stycznia, no nie wiem, no zobaczymy, może, może się uda. Ja jestem 27 w każdym razie w Warszawie i możemy przyjść do studia. Jeśli coś będzie, o czym warto powiedzieć, to, to wtedy zrobimy audycję. Jak nie to 3 grudnia może? stycznia dopiero. No zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Dzisiaj w każdym razie mamy, okazało się pięć tematów, aż do omówienia. Wczoraj, z każdą chwilą. wczoraj wieczorem nie było żadnego jeszcze, no ale okazało się, że są tematy, jest flow na przykład, nowy system zamieszczania komentarzy, o Wikigrantach, to są tematy, o których Szymon tutaj nam więcej opowie, my będziemy yy, mogli sobie skomentować Jeszcze sekundę, włączyłeś nagrywanie na YouTube? Yy, na Google Hangouts? Yy, tak, tak, tak. A, czekaj, a gdzie tu jest yy, nagrywanie? Czekaj, na żywo. Jest, jest. Jest, działa. Nagrywanie, no jest transmisja na żywo, to od razu się nagrywa No tak, chyba. tak. No to dobrze, z troszkę z opóźnieniem, ale włączyłem. Zmiany w wyświetlaniu aplikacji mobilnej Lead Images. Czytałem ten. No dobrze, to za chwilkę. Kolendy w przyjaznych formatach i audycja Radia Wolna Kultura. Nowa audycja, która pojawiła się w zeszłym tygodniu. Dobrze, to cóż, zaczniemy w takim razie może od tego flowa, no bo to jest y, według mnie duża zmiana, y, mimo że taka y, delikatna na początek <grych> chyba, bo to jest początek większych zmian, prawda, Szymon? Jak to jest? Co to jest ten flow w ogóle? Może opowiedz od początku. Że znaczy, flow sam w sobie jest olbrzymią zmianą, y, która czeka na wdrożenie czyli jest przygotowywana już jakiś trzeci rok. Wydaje mi się, że została wymyślona gdzieś mniej więcej wtedy, co idea visual editora, ewentualnie troszeczkę później, ale jest tak samo stara jak no, z perspektywy całej Wikipedii i wszystkich tych tak zwanych funkcji eksperymentalnych. Bo sprowadza się do tego, żeby móc pisać komentarze i żeby się nie trzeba było, nie trzeba było pamiętać o podpisywaniu się, nie trzeba było pamiętać o e, pisaniu nowej e, sekcji, która potem by, musiałaby być przez bota na przykład gdzieś archiwizowana albo odgrzebywana przez kogoś tam w dyskusji tylko żeby to odbywało się mniej więcej tak jak na większości innych serwisów, gdzie mamy jakieś dyskusje, czyli po prostu wstawiamy jakiś post, ktoś go komentuje, mniej więcej tak jak na, czy to na Facebooku, czy na, na Twitterze, czy to na YouTubie albo no właściwie wszędzie gdzieś indziej. Podpisy robią się same, możemy formatować tekst, ale to nie jest jakoś tam specjalnie do szczęścia potrzebne, no chyba, że Rzeczywiście ktoś ba bardzo, bardzo chce, ale y, zauważmy, że w większości y, y, tych innych serwisów użytkownicy mają bardzo podobne potrzeby przy dyskutowaniu co wikipedyści, bo kiedy się dyskutuje, to raczej się nie y, y, robi jakichś wielkich, y, w ramach tej dyskusji, y, jakichś wielkich, nie no, wiem, y, tabel skomplikowanego chodu. Można, można go zrobić sobie gdzieś indziej, a w dyskusji do niego tylko podlinkować. To jest wszystko po prostu tak uproszczone, żeby sprowadzić sposób dyskutowania wikipedystów do takiego, jaki się odbywa nareszcie internetów. No i powolutku, powolutku ten flow właśnie jest wprowadzany najpierw na stronach testowych na wiki, MediaWiki, potem został wprowadzony też na wybranych stronach Wikipedii anglojęzycznej i tam tylko jeszcze innych, a około lutego być może zostanie wprowadzony na wybranych stronach w polskojęzycznej Wikipedii, o ile społeczność się zgodzi na cokolwiek i o ile te zmiany, na które czekamy, czyli mniej więcej, między innymi... E, spis treści, i no, tam jeszcze kilka takich innych drobiazgów ważnych. E, no, jeżeli one zostaną dopracowane i, i wdrożone, jeżeli to będzie działało. Mhm. No, może przypomnijmy, że właściwie Wikipedia, jak powstała, to sposób dyskusji nad artykułami, który no, jeszcze funkcjonuje. To był wtedy rewolucyjny, bo wtedy nie było takiego sposobu na e, dyskusję nad konkretnymi e, tematami. Były fora dyskusyjne oczywiście, były jakieś tam czaty, e, no to zamierzchła przeszłość. E, Facebook, e, Google i te wszystkie inne społecznościówki powstały dużo, dużo później. Tak, trzeba i... sobie wyobrazić, że pod artykułami wtedy chyba nie było komentarzy jako standard dzisiejszy. Mhm, w no różnych, prawda? Tak, tak, nie było. No. Były tylko blogi i tam na tych blogach to tak, no, to w sumie wyszła z tego taka mieszanka i, i ten, ten strumień społecznościowy w ten sposób się ujawnił. Ale te dyskusje stare, jak się poczyta, w sensie jak się gdzie, zajrzy gdzieś do archiwów, to są, to są czasami strasznie pomieszane, To znaczy raz ktoś pisze na górze, odpowiada, raz na dole i w ogóle czasami są takie bardzo stare z samych początków. Mm -hmm. y ale dyskusję mówisz o Wikipedii. w Wikipedii? Czy tak, 10? w Wikipedii. Mm -hmm, mm -hmm. No, no i, i ta zmiana tutaj będzie no, rzeczywiście chyba największa od, od dawna. W takim, w takim formie porozumiewania się będzie chyba dużo łatwiej. Na pewno nie będzie łatwiej tym, którzy już się nauczyli Dyskusji i właśnie. I czy Znaczy, tego nie wiem. tego nie... Dla mnie też powinno być łatwiej, dlatego że po pierwsze będą mieli możliwość linkowania, bezpiecznego linkowania do danego wątku, który nigdy nie zostanie gdzieś schowany. Stabilny link, z tak? tak dalej. Link... Stabilny, stabilny link, tak, będzie. Tak, tak, tak. I ten stabilny, stabilny link nie, nie zostanie zmieniony gdzieś tam tylko cały czas będzie taki sam, więc bazując na tym stabilnym linku, system powiadomień może informować użytkownika, że w tym temacie coś się pojawiło, nieważne czy coś się pojawiło w dyskusji w ciągu tygodnia od ostatniego komentarza, czy po dwóch latach, to jest ten sam link, więc można, jeżeli obserwujesz ten link, to, to interesuje cię I. i nie, nie musisz potem, on nie jest jakoś tam chowany specjalnie w y, y, archiwach kawiarenki, na które nikt nie zagląda. Oczywiście no, później, wiadomo, z, y, wraz z, z upływem czasu będzie coraz więcej nowych tematów, więc prawdopodobnie ludzie nie będą patrzyli tak często na te stare, ale jeżeli już ktoś tam spojrzy, no to to będzie dokładnie to samo miejsce, w które kiedyś, które kiedyś ktoś inny założył i tam sobie prowadził dyskusję, a nie tak jak teraz. No właśnie, to fajnie. Zaczynamy fajnie. dyskusję w kawiarence, czytam w dyskusji artykułu, a potem ktoś to przesuwa, właśnie archiwizuje w taki sposób, rearchiwizuje potem w jakiś inny sposób. i i to przestaje działać. Mhm. Um. Trudno znaleźć. Okej, okay, ale jak w takim razie wyglądałaby archiwizacja na przykład stron dyskusji użytkownika w tym układzie? No teraz to jest zrobione w taki sposób... No teraz to jest różnie, zrobione jest bałagan i w ogóle prawda jest nie najlepiej. Tak, tak, ale ja mówię o tym jak jest teraz z Flowem. Aha. Flow teraz działa w taki sposób, że jeżeli zjedziesz na dół strony Flow, mm -hmm. To mm, ładują ci się kolejne wątki, i w taki sposób yy, yy, nigdy nie ładuje się od razu cała strona, tylko po no, A świeże są na górze. Nam, świeże to, to są na górze w takim razie. Oczywiście. Oczywiście też możesz je sobie sortować tak, żeby yy, na górze były te, które były ostatnio edytowane, a nie najświeższe. Yy, ostatnio znaczy, edytowane. Chyba mhm. się nie zrozumieliśmy. A, najświeższe to mówisz o dacie nie. założenia wątku, tak? Tak jest. Aha. Tak jest. Data na, albo data założenia wątku, albo ostatnio edytowane. Okej, okay. a yy. jest taka szansa, żebym mógł mieć na dole? Nie Chcesz odwrócić. Są, tak? są, dlatego że na dole jest tak zwana reszta, a Aha. reszta nie będzie ci się ładowała od góry. To znaczy, gdybyś tak chciał ładować, to być się strona po, po dłuższym czasie ładowała bardzo długo. Aha, czyli w ogóle ta wszystko. opcja mhm. odpada w ten sposób, to jest no, znaczy tak. to Ale według mnie to jest, to jest nawet lepiej, bo bo od razu widzisz to, coś świeże, nie musisz zjeżdżać na dół. No dobrze, ale jak, ale zaraz, zaraz, ale jeśli moment. chcesz przejść do wiadomości, która była dwa lata temu, no to zobacz, ile musisz się naklikać i naczekać, żeby do niej dotrzeć. To jeszcze jest pół biedy, bo to jest... Tak, ale jeżeli zostanie właśnie wprowadzony spis treści, do której, który jeszcze w tym momencie nie jest możliwy do zobaczenia tak na WikimediaWiki, tylko jeszcze jest w fazie testowej, no to wtedy nie będziesz musiał się naklikać, bo klikniesz sobie tylko na spisie treści mm -hmm. oczywiście, będziesz musiał sobie przewinąć ten spis treści. Być może to też jakoś zostanie rozwiązane. Mm -hmm. Żeby nie trzeba było wielokrotnie przewijać jednego spisu treści. A kalendarza nie będzie. Bo to kalendarz też, tutaj. no ja już porównuję to z blogami to... na przykład, bo na blogach też jest tak, że, mhm. że ładują ci się kolejne, następne, możesz następny, ale masz też kalendarz i możesz przejść do konkretnego dnia w roku, jak konkretnym, kliknąć i zobaczyć posty z tego roku i z tego dnia. Mhm, to właśnie dlatego jeszcze programiści nad tym pracują. To nie jest takie, że to mam wejść jutro, także... No ja wiem, może na pewno już do tego albo już dotarli, nie do tego problemu. Ci, y, ...kalendarza, ale jeżeli nie, to można im to zaproponować. Y, ja też jestem w kontakcie z ludźmi, którzy to tworzą, więc mogę ich spytać. Yy, no to fajnie. Było bardzo spytanie. fajnie, co ja mam jeszcze jedną taką uwagę. Ja mam taki zwyczaj, że wchodzę sobie czasami na jakąś stronę dyskusji i chcę ją prześledzić, tak, co tam się po kolei działo, na przykład w stronę dyskusji nowego użytkownika, żeby zobaczyć, jak ją robi postępy, tak. Wtedy chciałem ją przeczytać od początku do końca, dlatego mm. wydaje mi się, że byłaby jednak y, warta y, do wprowadzenia jako opcja, tak, nie jako standardowy styl, ale jako opcja, żeby wyświetlić stronę po kolei, tak, w jakimś zadanym okresie. No właśnie, czy o tym się myśli, żeby zachować stary, stary układ też tych dyskusji, czy nie? Znaczy, jak to wyświetlić po kolei? No wyświetlić... Dlaczego, dlaczego tutaj zakładasz, że tutaj miało być nie po kolei? Znaczy, może nieprecyzyjnie się wysłowiłem. Po kolei w sensie najnowsze na dole. Tak, tak jak one się dodawały, Ty... że czytam, że nawiew czytam najstarsze, potem czytam najnowsze. Ale no to wtedy teraz będziesz czytał cały wątek najnowszy, gdzie na górze jest to, co założyło wątek, pod nim komentarze. Tak, tak, tak. Pod tak tym tak. całym wątkiem starszy wątek i w ten sposób też, też możesz sobie prześledzić. Yy, okej, okay, tak? tylko że dla mnie ten układ yy, do takiego zastosowania jest mniej wygodny, tak? Do najświeższych dyskusji mogę się zgodzić, że nowe na górze, prawda, i te, te wątki yy, są okej. Okay ale do czytania archiwów wydaje mi się, że jest to mniej wygodne. Gdy? No dobra, to w takim razie też spytam o możliwość odwrócenia porządku yy, całej strony tych, tych wątków. Mm -hmm, mhm. mm -hmm. No, jak widać, to się yy, rodzi, produkuje się. Yy, ile osób pracuje nad tym Flow? A zaraz ci powiem, yy, to jest tak... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć osób sześć. z fundacji, znaczy z Wikimedia tak. Foundation. Tak. Przy czym mhm. jedna osoba jest no szefem, czyli tym takim tak zwanym product managerem, więc on mówi, co ma być. I przynajmniej jedna osoba jest od tego, żeby rozmawiać z właśnie takimi ludźmi jak ja, czy ty, czyli tak zwany łącznik ze społecznością. Mhm. No pewnie tej społeczności czterech, duży, duży czterech odzew ludzi to pewnie jest. Są, to są programiści. Zaraz zobaczę dokładnie, ale tak mi się wydaje. Tutaj widzę w tym wątku w kawiarence w ogólnych, mhm. że Matt Marek ci skreślił zastąpić Wikicode. Szukam, tak, czy on no, dał jakieś wyjaśnienie. Miałem taki... taki yy... Ja też A. właśnie zrobiłem takie uproszczenie, że to Miałbym zastąpić wikikikost w sensie takim, że nie edytowalibyśmy całej strony naraz w systemie z znaczników takim zwykłym, że otwiera ci się okno to, co dziś, dzisiaj mamy, właśnie te znaczniki, i musimy wpisywać dwie, dwa znaki równości, tytuł nagłówka, dwa znaki równości, tam jeszcze spację między nimi, bo to jest sprzątanie kodu, tam jakiś, nie wiem, powiedzmy. Jeżeli to jest nowy komentarz, no to nie ma żadnego, żadnej listy wypunktowanej, więc walimy komentarz, podpisujemy się, a pod nami na przykład ktoś da y, gwiazdkę, komentarz, cztery tyldy, albo dwukropek, komentarz, cztery tyldy, więc tego wszystkiego nie będzie, że tam dwa dwukropki, gwiazdka, komentarz, cztery tyldy, y, tylko będzie to wszystko zrzucone na formularz już tego, flowa, więc już będzie tylko skomentuj to albo skomentuj tamto i wtedy hierarchizacja tych odpowiedzi się zrobi sama. Oczywiście będzie można sobie formatować tekst w ramach tego komentarza, więc jak chcesz coś pochylić, no to, to dasz właśnie wiki i wtedy będziesz miał pochylone. Jeżeli chcesz dać nie wiem, czy tam działają tabelki, ale teoretycznie, jeżeli tam chcesz dać tabelkę, to powinno też ci zadziałać. No jeszcze nigdy tego nie robiłem. E, więc elementy formatowania Wikicodu zostaną zachowane. Z tym, że cały, cała ta oprawa Wikikodowa pro, prowadzenia dyskusji te wszystkie właśnie cztery tyldy i wcięcia i tak dalej i. E, i to, że mam, tworzymy tylko sekcję na tej samej stronie i te potem sekcję musimy jakoś coś z nimi robić. Tak jak ty, Marku, wymyśliłeś, żeby każdy wątek to, był, to była osobna podstrona, którą będzie można wy, wyświetlać, ile wlezie, gdzie się chce. To znaczy, to jest w pewnym sensie proteza i myślę, że jeżeli wejdzie flow, tak, to, tak. to... właśnie właśnie to jest, to jest taka proteza. A tutaj mamy to wszystko zastąpione. Yy, to znaczy, ja jestem pełen nadziei, tak? Tylko... A, no powiedzmy jeszcze właśnie, bo chciałem powiedzieć, że obawiam się, że to może być zbyt gwałtownie wprowadzane. Jak wygląda kalendarz? To znaczy taki, rozumiem, wstępny ogólny, jakie, jakie są plany? Wstępny ogólny jest taki, że teraz oni są na etapie, między innymi, bo to tam oczywiście mają w kalendarzu wpisane robienie dużo poprawek takich technicznych właśnie, drobnych, takich informujących, czy to, żeby zrobić właśnie newsletter, czy to, żeby coś tam, jakieś, jakieś funkcje dodać, które byłyby przydatne dla ludzi, ale między innymi w kalendarzu mają wpisane to, że szukają różnych wiki, które by chciały testowo sobie to włączyć gdzieś na kilku wybranych stronach, żeby po prostu zobaczyć w jaki sposób społeczność z tego korzysta. Więc już to nie jest yy, na etapie jakimś tam alfa, okay, tylko to jest jakieś takie no prebeta, coś w tym stylu. Już, czy... już to jest wypuszczone na pewien rynek, ale yy, ograniczony, no, to jest taka faza testowania na zewnątrz, i y, programiści coś napisali, i teraz chcą dać ludziom, żeby, żeby zobaczyć, y, co ludziom nie wychodzi, żeby wiedzieć, co można jeszcze poprawić. No i to u nas w lutym mówiłeś, tak? Może być. Znaczy... Tak, tak, na razie. Tak, bo to jest mniej więcej w taki sposób zrobione, że y, w styczniu y, ten właśnie łącznik ze społecznością, z którym rozmawiałem, powiedział mi, że w styczniu będzie duża aktualizacja dokumentacji, duża aktualizacja różnych bugów i tak dalej, które zostały im zgłoszone, bo w tym momencie mają taki etap, że bardzo dużo im uwag zostało zgłoszonych mailowo, gdzieś tam jeszcze na ircu i, i na wielu kanałach. Oni to sobie grupują wszystkie te uwagi, zapisują i tak dalej, i tak dalej i póki co są przytłoczeni ilością różnych uwag, pytań, propozycji i tak dalej, ale jednocześnie szukają nowych rynków, że tak powiem, nowych wiki, które by to wzięły, bo być może co wiki to obyczaj, więc są w tym momencie na takim etapie, że z jednej strony pytają, kto by chciał jeszcze, a z drugiej strony nie narzucają tego tym ludziom właśnie, żeby było to od jutra, dlatego że w tym momencie wiedzą, że ich produkt i tak jest niedopracowany w stosunku do tego, co, co wiedzą, że mogliby mieć. Więc zrobią to powiedzmy, no święta to jest yy, yy, przerwa, po świętach w styczniu wezmą się do roboty, yy, dają sobie na to mniej więcej miesiąc, na opracowanie wszystkiego, dopracowanie wszystkiego i przerobienie tak, jakby ci autorzy różnych propozycji chcieli. Napiszą do tego dokumentację, więc już napiszą po prostu, co zmienili i jak już to tak zmienią, żeby działało na tyle, na ile w tym momencie ludzie chcą, żeby to działało, no to w lutym będą mogli już bezpiecznie wypuszczać mm -hmm, to mm -hmm. następnym wiki. No właśnie, ja przypomnę, że wszystko, co, o czym mówimy, to znaczy ten notatki na stronie nowiny.podcasty.info zawierają linki do właśnie tych tematów omawianych i jest tutaj również w MediaWiki Flow omawiany. Tutaj jest właśnie to, o czym mówiłeś, ten harmonogram, są te osoby, które nad tym pracują. Widzę, że w, do, do grudnia tutaj jeszcze nic nie ruszone, znaczy w grudniu, to co, to, co planowali na grudzień jeszcze nie, nie jest odhaczone, że zrobione, ale poprzednie są zaznaczone, można zobaczyć co już jest zrobione, a co, co będzie. Bardzo fajnie, że to tak przejrzyście jest y, tworzone. Mam wrażenie tylko, że za mało z tego korzystamy y, jako użytkownicy wikipedii, y, no, tacy bardziej, którzy działają coś wewnątrz bardziej, bo potem jednak takie zaskakujące są te zmiany i troszkę mi to przypomina sytuację, że mieszkańcy sobie mieszkają na Ursynowie powiedzmy i nagle ktoś przyjeżdża z łopatą, wbija łopatę i mówi tutaj będzie autostrada i oni się dowiadują, jak gdyby, jak już były wszystkie konsultacje zrobione przez cztery lata, przeprowadzone wcześniej, wstecz, to oni się dowiadują po tych czterech latach dopiero, że nie śledzą tego, co się dzieje wcześniej i tutaj będzie podobny mechanizm pewnie działał, zresztą pewnie tak jest wszędzie, że dopiero jak zaczyna Cię to dotykać, zaczyna na Ciebie to działać, no to wtedy nagle mówisz, o kurczę, a jednak tutaj coś zrobili, coś, co oni tu narobili. Tak, tylko ja mam <grym> wrażenie, że o ile na budowie to jest problem, to u nas jednak możemy tą łopatę zatrzymać i porozmawiać sobie o tym, żeby... Yy, no społeczność wiesz, była usatysfakcjonowana. No właśnie, no tak, yy, to no trzeba znaczy, się Z jednej strony trzymać można, a z drugiej strony nie można, bo... No bo to już są plany, które yy... trwały 3 lata, tak jak mówisz, tak? To, to, jest, to jest praca ludzi, którzy nad tym pracują cały czas. Nie da się tutaj, ta, ta łopata to jest efekt, jak gdyby, tych wszystkich planów, no tak, i tak, i tak, tych tak. wszystkich zamierzeń. Tak? Ja rozumiem, że to jest pewien problem dla kogoś, kto prawda wcześniej pytał o konsultacje, tak, a teraz yy, mu wychodzą Ludzie, którzy nic nie wiedzą i im się nie podobają pewne rzeczy, może z niedoinformowania, ale jednak ci ludzie są dla nas, myślę, na tyle cenni, że, że warto zaczekać. A to, co zostało przygotowane, to jest tak. I ta praca się nie zmarnuje, przez to, że wprowadzimy to kilka miesięcy później. To znaczy, z jednej strony tak, tylko że przez te kilka miesięcy prawdopodobnie ci ludzie nie będą jakoś tam, nie zmieniał sobie tak bardzo zdania, dlatego właśnie też nie chcemy tego wprowadzać dzisiaj, jutro, wczoraj czy pojutrze, tylko ym, będziemy czekali no, na, na, na ten luty yy, i w lutym prawdopodobnie porozmawiamy sobie jeszcze raz. W tym momencie chciałem zobaczyć, jak społeczność w ogóle się odnosi do tego problemu. I oczywiście pierwszy problem jest taki, że narzekają, że to jest niedopracowane. No, no tak i nie tu się można kłócić, mm. bo no, to jest taka sprawa, że Wikipedia jest trochę innym poletkiem do zarządzania stale jest, no niż, niż reszta, powiedzmy, nie wiem, Google czy coś. My nie zrobimy czegoś takiego, że teraz słuchajcie, wszyscy wikipedyści, w liczbie tysiąca przyjeście w jedno miejsce i was yy, yy, przetestujemy, a zaraz potem przyjedźcie w liczbie tysiąca w, inno miejsce, w inne miejsce i też was przetestujemy i tak dalej, bo yy, no okej, okay, jest u nas jedna wikimania, a tak, to wikipedyści raczej pracują każdy u siebie i jeżeli już ktoś coś ma testować, no to raczej online, a nie... W Specjalnie przyjeżdżać i tak dalej. No i trzeba pamiętać o tym, że fundacja Wikimedia ma trochę inne możliwości niż e, duże komercyjne koncerny, czy, czy, czy no tacy na pewno. Oczywiście, ale, ale powiedz mi, jak, jak ta informacja idzie do społeczności? Czy, czy tylko poprzez te strony właśnie bloga, fundacji? poprzez tych, którzy się zapiszą, bo tak, bo to, to tak samo jak z tymi mieszkańcami, prawda? A, hmm. Ci mieszkańcy, którzy gdzieś tam pracują w jakichś radach osiedlowych, no to wiedzą, co się dzieje, wiedzą, jakie są plany, ale taki szeregowy mieszkaniec, który potem wyskakuje i tą łopatę wyrywa z ręki, no to niekoniecznie się tym interesuje, a ogłoszenia nie było na przykład w jego budynku. No to może tak y, zostańmy przy tym porównaniu z y z taką społecznością właśnie tą miejską. Teraz na dniach do mojej klatki przyszły no, w, ciągu, w ciągu tygodnia chyba dwa razy po dwie panie w średnim wieku, które proponowały coś tam, żeby porozmawiać o tym, czy o tym, dlatego że one, one słyszały, że tutaj spółdzielnia coś tam, coś tam i że nasz blok bla bla bla, jakiś tam fundusz remontowy, coś tam. To no, takie zwykłe sprawy wspólnoty mieszkańców dan danego bloku. No i zależy, czy ktoś jest zainteresowany tym, żeby w miarę nowy blok, bo ja akurat mieszkam w nowym bloku, y miał zorganizowaną społeczność, czy nie. Czy ktoś y lubi tylko po prostu w nim mieszkać, a czy może ma jakieś zapędy do jednoczenia społeczności mhm. i tam organizowania komunikacji między nimi, tylko że na innym poziomie. Na przykład ja jestem Wikipedystą, a nie członkiem jakimś tam, który często chodzi na zebrania spółdzielni w ogóle. No i jeżeli ja jestem takim, który mnie nie interesuje, co się dzieje w spółdzielni, no to jeżeli ktoś coś mi spółdzielnia chce według nich ważnego powiedzieć, no to przybiję jakąś karteczkę na klasy schodowej, no to jeżeli ja w ogóle patrzę na tamtą tablicę ogłoszeń, to no raczej powinienem zobaczyć tą karteczkę i być może kiedyś zainteresuje mnie jej treść. No i takim miejscem u nas I w momencie, jest tablica jeżeli ogłoszeń na przykład też? W podniesie się cena jakaś tam wody czy czegoś, no to ja już to odczuję, więc wtedy ojejku, podnieśli mi cenę wody. Ale, a tak to, to niekoniecznie i to nie jest jakieś, no nikt też nie chodzi, chyba, chyba że bardzo chce chodzić. No i analogicznie można to odnieść do, Wiki, do, do Wikimediów. Mogę napisać na stronie, na, na przykład na tablicy ogłoszeń Wikipedii. No i to się I pojawia. ktoś to no przeczyta, tak? to przeczyta, ale ja też muszę o tym wiedzieć, bo ja na przykład nie jestem etatowym pracownikiem fundacji, więc y, jak chcę, to ludziom napiszę, jak nie chcę, to nie napiszę. Być może w pewnym sensie polskojęzyczna Wikipedia ma lepiej, że mnie się chce, że ja jestem takim regularnym... Y, wikipedystą, a nie powiedzmy twórcą wiki źródeł i społeczność wikipedii re, re, re, no, informuje na bieżąco, jeżeli tylko mi się coś chce informować, to informuje. A tacy ludzie z wiki źródeł czy z Wikisłownika nie wiedzą tego. E, także tak, jeżeli ja nie mam datu, no to w, wtedy informuję, kiedy chcę. Tych ludzi, którzy chcą być zainpo, poinformowani, którzy w ogóle to przeczytają, bo być może nie przeczytają, być może to ich w ogóle nie interesuje, być może oni by woleli znaczy wiadomość na ich stronie dyskusji. Tylko że też oni by chcieli, no, powinni być świadomi tego, że mogą dostać taką wiadomość na stronę dyskusji. A jeżeli nie są świadomi, no to wymagają czegoś, czego nie do końca wiedzą, że coś, że tak się da, albo nie okay. wiedzą, jak szukać takiego mechanizmu. I dopiero czekają na już konkretną zmianę, żeby móc sobie ponarzekać, albo albo się pocieszyć, albo coś tam. Mhm. E, więc niestety problem jest taki, że ludzie powinni być czymś zainteresowani sami z siebie, a z drugiej strony to przecież wikipedyści to już i tak dużą tak zwaną łaskę wyświadczają całej reszcie świata, że są twórcami wiedzy i ją uwalniają i przecież rolą wikipedysty nie jest by się zainteresowanym tym, co robi gdzieś tam Człowiek z San Francisco, tylko rolą Wikipedysty jest to, żeby tworzyć artykuły, e, poprawiać Wikipedię, czy tam. Rolą Wiki jest to, żeby wrzucać teksty źródłowe w Wiki źródłach i się bawić z proofreadem, a kwestie oprogramowania jako Wikipedii, Wiki źródeł i tak dalej, tych wszystkich projektów Wikimedia, no powinni załatwiać jacyś ludzie bardziej skojarzeni z fundacją niż yy, zwykli członkowie społeczności, mm -hmm. chyba że któryś człowiek, członek społeczności, tak jak mnie, na przykład ja, no po prostu chce sam z siebie, no to wtedy okej. Okay. Yy, to powiedz mi jeszcze taką rzecz, yy, jak yy, odczytujesz tą dyskusję w kawiarence, tak, yy, zainicjowaną przez ciebie, yy, kawiarenka ogólne? <śmiech> to potem mm -hmm. dorzucę linka. No tak, tak kojarzę. Mm, znaczy, no być może źle, że właśnie się machnąłem z tym, że ma zastąpić Wiki, Wikicod, bo to nie jest tak dokładnie zastąpić Wikicod, bo wtedy oczywiście, przepraszam za wyrażenie, Wikicod serwy mówią, jak to można cokolwiek zastępować? Więc no nie, nie, nie zastąpi Wikicodu, tylko po prostu zrewolucjonizuje wszystko, całą resztę. Ale tak patrząc na, na resztę tych odpowiedzi, było kilka odpowiedzi oczywiście takich, że nie wolno, zanim to nie zostanie dokładnie przetestowane. Były takie, że no w sumie dajemy zielone światło. Raczej z tego, co kilka dni temu tam patrzyłem, bo się chyba nic nie zmieniało od jakiejś jednej czy dwóch dóbr, to dominował taki styl ostrożny i taki poczekajmy jeszcze. No i właśnie to jest mniej więcej to, co ja chciałem osiągnąć, czyli generalnie zielone światło, bo to nie jest tak, że nie podoba nam się, nie, nie w ogóle nie włączajcie tego, to co mamy teraz jest zdecydowanie lepsze, tak naturalnie od początku i flow nigdy nie będzie takie dobre. Tylko no raczej tak dopracujcie i kiedyś jeszcze o tym porozmawiajmy. no i mhm, Mniej więcej m. tak to właśnie będzie. No to świetnie. Musimy zamknąć już ten temat, bo jednak myślałem, że nie zmieścimy się, ale tutaj czas nas goni. Mówiłem, no, troszeczkę, że... troszeczkę nam się zrobiła inna audycja. Nie wiem, czy dzisiaj będziecie też omawiać te tematy związane z badaniem i rozwojem? Nie wiem, dlatego że póki co nasz wiki projekt ma taką przerwę w, mhm. w spotkaniach, w rozmowach, dlatego że trwają badania i od no badań... Tak będą zależały nasze wnioski. Przypomnijmy jeszcze adres do tych badań, to może też wrzucimy w notatki. Oj, oj, adres do tych badań. To później w notatki w takim razie. Proszę spojrzeć, jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział w badaniu, to, to zapraszamy. Krótkie badanie, ale bardzo nam potrzebne. Wiki Granty. Nowy rok, nowy skład, nowy budżet. Już ustalony jest budżet na rok 2015, jeśli chodzi o wiki-granty. Najpierw powiedzmy może, co to są wiki-granty, bo to nie są projekty Wikimedia Stowarzyszenia, chociaż w sumie... Znaczy całe wiki są projektem stowarzyszenia, tak... No właśnie. Według tej klasyfikacji. I wiki granty to są y, takie dotacje dla Wikipedystów, czy dla osób, które chcą wesprzeć Wikipedię w różny sposób y, kwotą do, y, znaczy nie, nie osoby chcą wesprzeć kwotą, tylko y, Stowarzyszenie Wikimedia Polska chce wesprzeć te osoby, które chcą wesprzeć Wikipedię kwotą do 1500 tak zł, zdaje się, tak? Dobrze Tak mówię? jest, tak jest. Znaczy nie tylko Wikipedia bo oczywiście właśnie i, i projekty siostrzane, więc i kaszubska Wikipedia i Śląska i te ich Wikisłowniki i, i czy tam chyba jeden jest Wikisłownik, mm -hmm. nie, czy i, i jest kaszubski i śląski, ale przynajmniej jeden z tych dwóch jest. I, i tak, i, i e, oczywiście źródła i Wiki Podróże i, i te wszystkie. Jeżeli ktoś na przykład chce z wiki podróży kupić sobie dobry przewodnik, żeby na jego podstawie napisać coś w wiki podróżach. albo jeżeli ktoś z wiki źródeł chce dorwać w jakimś antykwariacie niekoniecznie najbliższym jakąś pozycję, która jest niekoniecznie najtańsza, być może jakaś taka starsza czy coś tam, znaczy wiki to i tak są stare, y, ładują stare rzeczy, bo to muszą być przecież w domenie publicznej, w większości przynajmniej, e, jeżeli nie na wolnych licencjach. Jeżeli ktoś tam z y, wiki słownika chce na przykład mieć dostęp do wielkiej bazy danych, wiki słow jakiejś słownikowej, która by pomogła w rozwijaniu słownika. Zdaje się, jeżeli ktoś że... chce z wikipedii chce mieć jakieś książki, żeby mieć do spełnienie zasady weryfikowalności i tak dalej. No i ma z tym związane jakieś wydatki. Książka, jakieś właśnie, no, jak to chciałem powiedzieć, w towiki podróży. Przewodnik i tak dalej te, te wszystkie. Źródła, koszty związane z jakimiś biletami w ogóle bo ktoś chce na przykład zrobić jakieś zdjęcia, mm -hmm. no to, to się z, y, zwraca do właśnie komisji Wikigrantów, y, wypełnia taki formularz, który no mam nadzieję, że zostanie jeszcze troszeczkę uproszczony, ale i tak jest dosyć prosty do, do wypełnienia. No i w ciągu trzech dni y, y, no, nasza komisja najczęściej odpowiada. Także to jest dosyć szybko i w ten sposób można odzyskać y, refundację do kwoty 1500 zł. No właśnie i sposób rozliczenia też jest bardzo przejrzysty, łatwy, ale to, o czym chcieliśmy powiedzieć, bo to tylko taka dygresja tłumacząca, co to są wiki-granty, to, że budżet wzrósł ponownie wiki-grantów w stosunku do zeszłego roku. Dobrze znaczy, i nie, nie wzrósł, bo... Mm, w tamtym roku zaczynaliśmy z kwotą 10 tysięcy, 10 może, może jeszcze troszkę szerszą perspektywę. Dwa lata temu zaczynaliśmy, czyli 2013 yy, zaczynaliśmy z kwotą 5 tysięcy złotych. To się udało. Musieliśmy poprosić o tak zwane doładowanie, yy, więc, czy nie tak zwane, ale powiedzmy tak, doładowanie yy, i mieliśmy większy budżet. <coughs> więc oczywiście jak teraz weszliśmy w nowy rok, 2014, no to, hmm, oczywiście nie, nie będziemy prosili o tylko 5 tysięcy. Zarząd da dużo więcej. No Dał dwa razy tyle. Dał 10 tysięcy. Fajnie, fajnie. W środek roku okazuje się, że ludzie już to wszystko wydali. E, więc zarząd teraz nam ochlusnął i dał kolejne 20 tysięcy, czyli w sumie 30 tysięcy w jednym roku. To e, się nie do oprobienia. 25 tysięcy czy tam na uchwale zarządu? Tak, no Poczekaj, więc na, okay. dwa, na 2014, jak wchodziliśmy w niego, mieliśmy dwa razy więcej niż w 2013, ale to nie wystarczyło, więc dodali nam 20 tysięcy, także cały 2014 zamykamy w kwocie 30 tysięcy. Wchodzimy w 2015 i na dzień dobry dostajemy 25. Wydaje mi się, że to jest kwota już taka bardziej realna, bo. Ym, no wydaje się, że tyle mniej więcej, biorąc pod uwagę potrzeby społeczności i, i tych śmiałków, Kreatywność. którzy chcą mhm. w ogóle wydawać, to, to jest mniej więcej tyle, co oni nam będą wnioskowali. Chociaż być może też to będzie zataczało coraz szersze kręgi i to, co w 2014 było takie umiarkowane, realne, no bo 30 tysięcy to już było za dużo, tam 25 to, o, z marginesem. Być może to się już też yy, okaże... Trochę za, za małe, niewystarczające. O, oby zobaczymy. Oby, tak, oby. Te projekty są bardzo ciekawe. W linkach do, not do notatek dzisiejszej audycji można znaleźć bezpośredni odnośnik. Przydałoby się, żebyśmy mieli wikigranty.wikimedia.pl, prawda? Taki, taki super. Może, nie wiem. No z przekierowaniem. no, no bo łatwiej. Te to przekierowania zapamiętać. chyba nie kosztują, tak? To nic nie kosztuje, znaczy, tylko no, kwestia być zrobienia. Może nie kosztują, ale to już trzeba by było rozmawiać z zarządem, bo tak. Ma jak. No, no, ile jest sens dla każdej takiej ciekawej strony robić osobną poddomenę? No, no to, daj mi się, że to no ma to może, promocyjny. No to podaj mi adres do tej strony. Gdzie są wiki-granty? Pamiętasz? plwikimediaorg. <laughs> w wyszukiwarce wpisać w Wikigranty, ewentualnie plwikimedia.org slash wiki /wikigranty. No widzisz, a tak byłoby łatwiej, jednak... Ja wiem, plwikimedia.org slash wiki slash wikigranty. No wiesz, to ja mogę szybciej powiedzieć, użyj Google wyszukiwarki i, i znajdziesz. Tak, można. No, no, no tak, no ale to, no nie o to chodzi. Chodzi o to, no żeby tak, ale, ten było był to... Łatwy. nasza Wikipedia i wszystkie projekty Wikimedia są tak, są tak zbudowane, żeby nie, żeby wyszukiwać w, w, w nich poszczególnych stron. A jak na przykład będziesz chciał Jankazimierz, y, y, no to co, jankazimierz.polskawikipedia.pl czy jakoś tam? No, wiesz, no nie. Ale, ale ludziom się nie kojarzy Wikimedia Polska z Wikipedią, Wikigranty, no to ja będę szukał na Wikipedii, na Wikipedii nie znajdę Wikigrantów, no jest to kłopot. Łatwiej byłoby no to, zapamiętać tam, adres. Łatwiej byłoby zapamiętać adres po tak, prostu, to, to dlatego jest mówię prosty. najlepiej porozmawiać o tym z członkami zarządu bo tutaj akurat nie jestem decyzyjny mhm. to jeszcze takie, taka wątpliwość czy aby na pewno wiki granty są skierowane do ludzi z zewnątrz, tak? bo zdaje się, że są wymogi że ileś trzeba mieć edycji na projekcie? nie trzeba mieć iluś edycji ale trzeba być oczywiście twórcą już członkiem społeczności tam. to jest inaczej nazwane to jest, trzeba być już użytkownikiem zdaje się tak, jest w regulaminie, użytkownikiem projektu Wikimedia. więc mhm. no, Trzeba być przynajmniej jakimś tam początkującym, ale mm, komisja lubi, jeżeli wnioskodawca ma już jakiś wkład, po którym można mu mm, uznać, że nie zawiedzie, tak ładnie mu powiedziawszy. To znaczy, bo on jest, nawiązuje do tych adresów, tak, że adresy hmm. raczej są no, no, potrzebne może, dla ludzi, tak. którzy przychodzą z ulicy, a do Wikigrandów niekoniecznie zapraszamy ludzi z ulicy. Yy, chyba, że. No ale dlaczego? No Jeśli ktoś zobaczy, będzie taki Wiki i napisze potem świetny artykuł na podstawie tego, co zrealizuje, no to chyba świetnie, będzie nowy Wikipedia. Yy, nie no tak. Nowy ba redaktor. Bardzo fajnie, tylko yy, jak przychodzi ktoś z ulicy, to komisja yy, nie wie, co to za człowiek, tak. Yy, i nie wie, czy on, prawda, nie zrobi jakiegoś nie wiadomo czego, tak? Znaczy byle czego za, yy, z, tego, yy, z tak, tej kwoty. No tak. yy, to właśnie tutaj ni niestety yy, właśnie sobie patrzę w regulamin, paragraf ósmy, punkt pierwszy. Wnioskodawcą może zostać każda osoba posiadająca konto użytkownika w co najmniej jednym z projektów Wikimedia. No teraz to już uniwersalne jest chyba. <śmiech> Więc. Konto. Każda osoba posiadająca konto użytkownika. Mm -hmm, mm -hmm. No, to trzeba jest mieć konto użytkownika, a potem jeszcze fajnie by było mieć jakiś wkład. No chyba, że właśnie jakiś ktoś zupełnie nowy, no to wtedy można to załatwić przez jakąś umowę wolontariacką, na przykład z zarządem, i w taki mm -hmm. trochę okrężny sposób, ale być może dostać. Z tym, że trzeba. No, się postarać. się wtedy. No, trzeba jakoś zweryfikować te chęci, prawda, żeby wiadomo było, żebyśmy, żeby stowarzyszenie, no nie znamy się powiedzmy wszyscy tak dobrze, no i żeby się poznać, żeby wiedzieć, że, że te pieniądze nie będą zmarnowane, bo to są pieniądze tych ludzi, mhm. którzy chcą wesprzeć Wikipedię, a, a nie wesprzeć jakichś obcych ludzi, którzy nic nie, być może nic nie zrobią. No to, to jest wszędzie tak, jaki, jakiś sposób weryfikacji jest, tutaj wstępnie jest, trzeba mieć konto po prostu użytkownika. Ale musimy pędzić dalej. Zmiany w wyświetlaniu aplikacji mobilnej, Lead Images. Mhm. Opowiedz, co to jest, bo ja już widziałem stronę wikipedia beta do, na, ten, na, na, na komórki android beta, mhm. ale tutaj jakaś zmiana dotycząca obrazków, zdaje się, jest tak? No po prostu taka, że obrazek, to jest, to jest kilka zmian, bo na przykład ja nie mam yy, żadnego, ja jako ja, nie mówię o, o rodzinie, ale <śmiech> ja sam, nie mam y, żadnego y, smartfona nie masz? Tego smartfona, ani mhm. żadnej właśnie takiej, no takiej, jak to się mówi, mobilnej tej y, no, no jak się... A Właśnie nie mam, więc nawet nie umiem tego nazwać. Ani że nie mam smartfona, ani jakiegoś tam tableta i tak dalej. Znaczy, tablet mam, ale stary i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc nie korzystam i, i w ogóle. I y, jak nie mam, no to nie śledzę tych wszystkich zmian tak. Dzień. W dzień. Mm -hmm. Mm -hmm. I teraz sobie spojrzałem na y, smartfonie brata i patrzę, no, sporo się zmieniło. Y, patrzę na blog y, fundacji. O, piszą nawet na tym o tym. Więc, więc co piszą? Między innymi, co się dużego zmieniło? Właśnie y, ciekawostka taka, że y, wreszcie y, wybrany Wybrane zdjęcie, które jest umieszczone w artykule, ląduje w wersji mobilnej na samą górę. I na tle tego obrazka jest napisany y, tytuł artykułu, czyli hasło, y, i krótka definicja. Mhm. I teraz tak się zastanawiam, czy przypadkiem ta krótka definicja nie jest zasana z Wikidanych. Ale to jest taka nasza. No tak mogłoby refleksja być. Refleksja między, mhm. na, między nami, e, doświadczonymi użytkownikami, być może nie. E, I potem idzie e, tekst artykułu. E, można go edytować. Ten e, no, udział twórców z urządzeń mobilnych w, rośnie. Mhm. We wszystkich, wśród wszystkich twórców jest niewielki, ale rośnie, mhm. a udział korzystających czy tak zwany trafik, yy, udział tych, ten procent wyświetleń stron rośnie bardzo, bardzo, bardzo. No i zaczynają się te linie prze, przecinać już niedługo. Tak no, chyba było miałeś, planowane. Tak, nie, nie. Nie. Ten, ten no, widziałem wykres? Mhm, Widziałem wykres, jeszcze? no i tak widać, że to nastąpi. Lada moment. No, lada moment za dwa, trzy miesiące, pięć miesięcy, rok. Oj nie, to, to musiałeś widzieć chyba jakiś... Gdzie, no, Gdzie jest wykres? Gdzie jest wykres? Bo ja nie widziałem. No ale to, to, to nie ma znaczenia. Wiadomo, że rośnie ilo, tak. liczba użytkowników ja tak, razie, tak, mobilnych. Tak, i, I że to się połączy w pewnym momencie i w końcu więcej będzie osób zaglądać z, właśnie z takich urządzeń niż z komputerów stacjonarnych, komputery znaczy tego stacjonarne. Nie wiemy, bo nie wiemy, gdzie jest taki próg, taki poziom krytyczny. Być może część ludzi, którzy, którzy tworzą Wikipedię i tak dalej i bardzo często wyświetlają te strony, yy, tworzy i będzie tworzyła wyłącznie z komputerów, więc być może jest jakiś taki punkt, ale w każdym razie nie, niezależnie od tego, czy jest ten punkt, czego nie ma, yy, czy jest jakiś poziom krytyczny, to yy, niewątpliwie z yy, Wikipedii coraz więcej osób korzysta właśnie z urządzeń mobilnych, no właśnie, czyli wróćmy, nie mam urządzenia mobilnego. I skoro tak, to jak coraz więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych, trzeba bardzo dużo energii włożyć w to, żeby Wikipedia Wikipedii dało się korzystać właśnie z urządzeń mobilnych. A więc jak teraz mamy aplikację Wikipedia i Wikipedia Beta, to myślę, że trzeba będzie też niedługo pracować nad taką aplikacją ogólno-projektową Bo teraz, jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę Wikipedii yy, jakiś skrót, tak zwany Interwiki, i jakiś skrót od innego projektu Wikimedia, to na przykład wchodzimy sobie w polską języczną Wikipedię, piszemy w wyszukiwarce no, moje ulubione az z, dwukropek, wikt, dwukropek i e, wychodzimy na azerski wikisłownik, o ile w ogóle taki istnieje, mam nadzieję, że istnieje, ale to jest mój przykład ulubiony. Więc jesteśmy na, e, p, jesteśmy w polskiej języcznej Wikipedii, e, wpisujemy w wyszukiwarkę i jesteśmy zupełnie gdzieś tam w kosmosie. E, a w tym momencie, jeżeli chodzi o e, urządzenia, urządzenia mobilne, no to jesteśmy w Wikipedii, klikamy sobie na link do strony na przykład fundacji i już e, nam się pokazuje okienko, czy chcesz tutaj skorzystać z e, takiej przeglądarki internetowej, czy domyślnej, czy jakiejś tam Mozilla, Opery, Chroma i tak dalej. Bo już musisz wyjść z aplikacji i skorzystać normalnie z internetu trzeba no, będzie właśnie popracować nad tym, tema, żeby to tak, była jedna tema, aplikacja. Temat jest dłuższy, oczywiście będziemy do niego wracać. Jeśli ktoś chce przetestować sobie, to niech poszuka Wikipedia beta w Android, na Androida taką aplikację i sobie zainstaluje. Ja to mam, ale nie, nie, nie testowałem, jak to działa jeszcze z tym z tym Prowadzącym zdjęciem, że tak powiem, że, że tutaj się wyświetla. To na znaczy, początku tam tych zmian już jest kilka. Między innymi to prowadzące zdjęcie. Mm -hmm. Ja tak wybrałem ten temat prowadzącego zdjęcia, bo, zdjęcia, bo, bo to jest jakby no, najłatwiejsze do zauważenia. Co ciekawe, skład zespołu, który się tym zajmuje, wzrósł niedawno dwukrotnie. To znaczy, tam teraz jest osób no, gdzieś około 10. Mm -hmm. No ale właśnie do tego zmierzam, że musimy skończyć już audycję mm -hmm. i, i ten temat na pewno jeszcze będzie powracał, bo tych zmian będzie coraz więcej i coraz lepiej ta, ta aplikacja będzie działać i zapraszamy do testów w każdym razie i zgłaszania swoich Tradycji. uwag. E, no właśnie. E, Dariuszowania z tego, właśnie. I w związku z tym, że to już jest prawie 50 minuta naszej audycji, no to chyba nic więcej nie omówimy. Może tylko powiem krótko, że Radio Wolna Kultura, e, taka druga część naszej audycji nowiny Wiki Radia, która kiedyś miała miejsce, teraz ma oddzielne miejsce koed.podcasty.info. jest nowa audycja, także można posłuchać, do czego gorąco zachęcam. Pułapki wolności. Taki jest tytuł tej audycji. E, dziękujemy w takim razie za uwagę. Dziękuję Ci Szymon e, z Lublina, e, że byłeś z nami. Szymonie z Lublina. Dziękuję. E, dziękuję Ci Marku. Dzięki. I tak jak mówiłem, do usłyszenia albo za tydzień, albo za dwa, albo za trzy. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Może za tydzień się spotkamy. Do, Do, usłyszenia. Usłyszenia. Do usłyszenia.